prosić, żeby usłysłać się na rozważania. Chociaż jedno wyświetlenie dodać do tego. Musimy rozróżnić od tego, czy jest istota prawdy. Myślę, że to, co słyszeliśmy przed przerwą, mówi nam o istocie prawdy. Mamy w Biblii wyrażenie, które mówi o prawdomównym Bogu. Mamy w Słowie Bożym Pana Jezusa, który mówi, ja jestem prawda. I patrząc na te myśli, widzimy istotę prawdy. Tu jest prawda. A Jezus jest prawdą. Natomiast to, co tu jest napisane, dotyczy e, naszego życia codziennego, w którym my e, mówimy prawdę albo kłamiemy. I jeden z braci wspomniał e, historię Ananiasza i Safiry. I myślę, że dobrze byłoby tylko krótko powiedzieć, że tam, w tym miejscu, tych dwoje, albo Ananiasz wypowiedział połowę prawdy. Ponieważ chrześcijanie w tamtym czasie, może młodym braciom i siostrom przypomnimy, sprzedawali majątki, i przynosili pieniądze, kładli u apostołów. Niektórzy przynosili wszystkie pieniądze, niektórzy przynosili może część pieniędzy. Ale Ananias i z Safirą przynieśli część pieniędzy, a powiedzieli, że dali wszystkie pieniądze, które uzyskali ze sprzedaży. A więc to jest półprawda, półprawda też jest kłamstwem. I na to chcielibyśmy też zwrócić w tym miejscu uwagę. Następny wierszu czytamy Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie Ciekawe, że to jest taki trudny wiersz bo gniew to my przeważnie kojarzymy z czymś złym Oczywiście jeśli ktoś się gniewa i ten gniew prowadzi do furii do, do przepraszam na do wyrażenie, to to jest oczywiście rzecz zła i grzeszna ale my niekiedy gniewamy się z powodu tego, że widzimy niesprawiedliwość i to nie jest jeszcze grzech jeśli nasze serce, nasze myśli kiedy się gniewamy, nie posuwamy się za daleko. Chciałbym przeczytać jedną myśl, którą mamy w Ewangelii Marka, w trzecim rozdziale, piąty wiersz, gdzie jest mowa o panu Jezusie, który się rozgniewał. I tam możemy widzieć taki piękny przykład, i może przykład na to, jaki może być gniew. Natomiast czytamy. Yy, piąty, rok pierwszy, trzeciego rozdziału yy, Angeli Marka. Yy. Może przeczytam też i czwarty wiersz. Yy, pan Jezus mówi, czy wolno w sabbat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem i zasmucił się. A więc widzimy, panie, że Pana Jezusa żeby się zagniewał w swoim sercu, że ci ludzie nie potrafili odpowiedzieć albo być szczerzy właściwie, bo to nie chodzi o to, że oni nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Oni po prostu nie byli szczerymi, nie odpowiedzieli na to pytanie, a powinni odpowiedzieć wiadomo, że wolno czynić dobrze. I Pan Jezus się zagniewał, ale się zasmucił, Myślę, że gniew połączony ze smutkiem w sercu nie jest grzechem. Tak jak Słowo Boże nam tutaj mówi. Chciałbym jeszcze raz prosić, żebyśmy się posuwali do przodu kilka słów chciałem dopowiedzieć do tego, co już brat powiedział. I to jest z sama ona. Zielonej Czytamy. Do 7. Werset. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w pierwszej Bóg. Oczywiście, ten gniew, który, który Pan Jezus zademonstrował, to słusznie Boży Święty Gniew. I to był, ten gniew możemy zakwalifikować jako taki Przeciwko złu, to jest właściwa, właściwa rzecz, przeciwko złu, który jest, które zaistnieje i tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, ale jest nieraz gniew, który wynika z naszego ciała i to jest problem, dlatego są te jakby, dwa rodzaje gniewu. Ten Kielnika z rodziny Salomona mówi, mi gniew mieszka w piersi głupców. To jest bardzo ważne określenie, a porywczość, jest taka cecha porywczość. Człowiek jest bardzo skłonny, chce szybko zareagować i wynikają z tego bardzo opłakane sprawy. 1. Mr. Chuba, pierwszy rozdział. 19. Dzieńczy to umiłowanie bracia. jest skory do słuchania, skory do mówienia, jest skory do mówienia, przepraszam, jest skory do gniewu, Więc jest to pouczenie, które dzisiaj obowiązuje nas, kiedy rozważamy listę rezesja i te wszystkie rzeczy, które tam występują. Więc Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Może wychodzi tak troszkę nam niezrozumiale, ale kiedy witamy Słowo, to widzimy, że jest jeden gniew, słuszny gniew, Boży gniew, święty gniew, który reaguje na zło. Taki musi być. Natomiast jest jeszcze yy, nasze wnętrze, emocje, to coś też, dzień. To wywołuje inny gniew. I od tego gniewu, tego innego gniewu, który wychodzi z nas, naszego znaczy ciała, powinniśmy się strzec. drugi wiersz. W innych tłumaczeniach to, ten, to słowo prawdomówny również jest wyrażone jako niepotrafiący kłamać, niezdolny do kłamstwa. jest jeszcze coś więcej. I teraz na samym początku, teraz wprowadzając nas w temat tej konferencji wspominał już o pierwszym wierszu piątego rozdziału. się więc na środowcami głowy. Jeżeli Bóg jest prawdomówny, jeżeli Bóg nie potrafi kłamać, jest niezdolny do kłamstwa, to my jako Jego dzieci powinniśmy być Jego naśladowcami i również w tym się rozwijać. Ale jeszcze na jeden wyraz chciałem zwrócić uwagę w, pierwszym, w 25 wierszu, o którym nie mówiliśmy, odrzuciwszy. To słowo odrzuciwszy jest również użyte w Hebrajczyków w 12 rozdziale pierwszym wierszu. Distępaczy w 12 raze pierwszy wiersz przetoimy, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usigla, biegnijmy wytrwałem. To złożywszy to jest dokładnie ten sam wyraz, który jest użyty w naszym urywku. W naszym I jest to ciężar. Jest to ciężar. Czy jest na sali ktoś, kto popełnił kłamstwo, kto skłamał drugiemu i dobrze się z tym czuł? Jeżeli taki, taka osoba jest, jeżeli jest rzeczywiście ktoś, kto dobrze się czuł z tym, że skłamał drugiemu, to masz problem ze swoim sumieniem. Popłonienie Państwa jest to rzeczywiście ciężar, który później nas obciąża. Nasze sumienie powinno nas oskarżać. Jest to ciężar. Dlatego też Paweł przestrzega nas, przed, tym, żeby w ogóle w to nie wchodzić. Zrzuć ten ciężar z siebie, nie wchodź w niego, nie dotykaj tego, bo będzie to dla Ciebie obciążeniem i dlatego też w kolejnym wierszu 26 mówi o tym gniewie i mówi o tym, aby ten, te sprawy uregulować przed zawodem słońca, aby tego nie przeciągać, aby z tym ciężarem, z tym obciążeniem, czy to jest gniew, czy to jest kłamstwo z rzeczami, które nie przystoją temu nowemu człowiekowi, temu o czym czytaliśmy w 24 wierszu oleczcie się do nowego człowieka, żeby to po prostu na bieżąco przed zawodem słońca załatwić. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Tutaj widzimy gniew, możemy rozróżnić gniew w Słowie Bożym, gniew, który jest przeciwko jakimś złu, bo słyszeliśmy, w ale może też się pojawić gniew przeciwko temu, który to zło uczynił, to niestety już jest niedobre. Jeżeli nasz nie obraca się przeciwko temu, który ten złą rzecz czyni, no to jeżeli przenosimy to później na te relacje personalne, na no ten personalny poziom, to rozwinie się to prób złemu i będzie powodowało, że ja będę miał coś przeciwko bratu czy siostrze, nie zajmując się w ogóle tą sprawą. Co do tego załatwienia przed zawodem słońca chciałbym przeczytać jeden Wiersz z 5 Księgi Mojżeszowej z 24 rozdziału. Piąta Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 15 wiersz. Chodzi tutaj o obcego przybysza, najemnika, ubogiego czy biedaka. W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miałbyś grze. I co prawda jest tutaj mowa o innym temacie, o innej sytuacji, natomiast jest ta sama zasada, aby te rzeczy, które mogą powodować rozwój zła, czy to u mnie, czy u innego, mogę nawet być tego nieświadomy, Mogę myśleć sobie, że skoro ja nie odczuwam tego za coś, rzecz, którą bardzo mnie dotyka, ale jeżeli z zasady jest to zważać, to powinienem ją starać się jak najszybciej rozwiązać, tak aby, jak jest napisane w psalmie czwartym dwa razy, aby spokojnie się położyć do łóżka i zasnąć. W psalm czwartym bodajże siódmy albo ósmy wiersz. w liście samego Wimczorna też mamy takie myśli pokazane. My, którzy należymy do dnia, nie należymy do nocy, ani do ciemności. To pokazuje światło w tym w jakim jesteśmy, że rozprzestrzeniamy je też i ono działa na nas po prostu. Z tego względu dnie, po którym już tak mówili, rozróżniamy. I to jest ważne, żeby widzieć to z tym wierszem dalszym, bo tam może ktoś mieć problem, czy też zakłopotanie, kiedy będzie 31, bym czytał w wierszu krzemką gorycz, zapalczyłość i gniew i krzyk i złożeczenie, nie będą usunięte spośród nas. Do tego jeszcze dojdziemy. Ale tu pokazane właśnie nam jest to rozróżnienie. To co teraz brat mówił i Jeśli my ten gniew przełożymy na osobę, prowadzi nas do złego. Jeśli gniewać się będziemy nad zjawiskiem, nad danym postępowaniu, nad daną rzeczą, która wyniknęła i która stoi w przeciwieństwie do słowa która na przykład rani, która burzy, która w jakiś sposób negatywny ma wpływ na przykład na życie brata, czy siostry, czy wierzących w, w danym zgromadzeniu, to są te rzeczy, nad którymi się gniewamy. Ale w tym sensie, patrząc na to, zauważmy, że Bóg jest nieruchu do gniew. W Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale 46 wierszu jest mowa o tym, który nie słucha syna i gniew boży ciąży na tym. A więc wisi, jakby na nim oczekuje go, że jeśli nie będzie słuchał syna, gniew boży upełni się na Więc gniew również widzimy w Bożej z wiemy przede wszystkim, że gniew boży uderzył póki co na razie jedynego człowieka, to jest Pana Jezusa. On, jako ten jedyny, który odebrał Boży gniew na grzechem, na samym sobie, to jest ten, który wyciekał Boży gniew. My w skryci w nim jesteśmy uratowani od Bożego gniewu, który wisiał tak samo albo ciążył dosłownie na nami. Dzisiaj dlatego jesteśmy tymi, którzy oceniają w Boży sposób na nas. Którzy na przykład nie się przez to, że słowo, czy też imię Pana Jezusa jest znieważane przez różne statki, jak to ludzie używają Jezus, tamto, to, i Już samo to a nas dotyka, gdzieś i smutnie i w jakiś sposób nam wręcz burzy, że tak jest poniewierane imię Jezus, które jest naszym życiem, naszym szczęściem i wszystkim, co posiada. Dlatego też niech słońce nie zachodzi, na niebie, uważam, abyśmy widzieli, że to też ich szacun działa w tych ludziach, którzy tak czy inaczej się zachowują. A więc miejmy to też na sercu. Gniewajcie się, lecz <coughs> nie grzeszcie. To gniewajcie się, możemy określić, jako odruch. Coś, co nagle wypłynie. Natomiast to nie grzeszcie to już jest świadomy wybór. pewnemu <grym grym> z nas zdarzy się coś, co nagle z stanąć obą siebie i powiedzieć, no jednak to było złe i osądzić w samym sobie ten grzech i myślę, że to tutaj jest ta różnica, to znaczy, że na tym gniewie, który możemy w sobie w jakiś sposób podtrzymywać tłumaczyć o sobie dochodzić do tego, że miałem rację szatan tak naprawdę wtedy ma większy dostęp, do tego później jest napisane, nie dawajcie diabeł przystępu. Jeśli ten gniew w sercu pozostaje dłużej niż te 12 godzin, tak mówiąc najprościej, to wtedy można powiedzieć, że się zagłębiamy coraz bardziej w tym i diabeł ma coraz więcej możliwości nas obciążyć. I tu potrzebujemy, może tego się trzeba uczyć, stanąć obok siebie, tak jak apostoł Paweł mówi, jeśli czynię to, czego nie chcę, to wtedy to już nie ja czynię, ale grzech, który jest wyjątkowy. Czyli jeśli tak się gniewam, nie potrafię go mu odpuścić, to wtedy ten nowy człowiek może powiedzieć, no to już nie ja się gniewam, to ten stary człowiek się gniewa. I to jest złe. Czyli trzeba umieć to rozróżnić, że ten, to ja, które się teraz gniewa, no to, już ten, to już nie jest ten ja, nowy człowiek. I ten nowy człowiek, Musi to y, rozsądzić. Y, jest taka bajka afrykańska o tym, jak Małka karmiła sępy. I tych sępów, potem się tyle zorientowało, że była ona przerażona. I myślę, że to można by podnieść do naszego życia. Y, że właśnie przechowywanie go, Gniewu, karmienie go y, przez y, może dni, miesiące czy dziesięciolecia to jest coś takiego jak karmienie sępów. Wiemy, że sępów nie trzeba karmić I my powinniśmy rzeczywiście z pomocą Bożą, w mocy tego nowego życia, potrafić te rzeczy osądzić, wyznać i pojednać się i nie pozostawiać otwartych drzwi dla szatana, bo to jest takie jakby zaproszenie go e, na takie pachnie. E, serce, które jest, e, przechowuje właśnie tego rodzaju myśli, uczucia, e, staje się w pewnym momencie e, takim pachniem, bez Chodzi nad biedem waszym. Co się w stanie, gdy go z Mamy liście do. Chodzi o. Chodzi o. Chodzi o. Chodzi w, dziale, nie w trzecim, jest tak zwana zatwardziałość serca. I my im dłużej ten gier przetrzymujemy w sercu, tym bardziej to serce utwierdza się w tym, że mieliśmy rację, że my to po prostu dobrze uczyniliśmy i następuje zatwardziałość niezależnie od tego, czy mieliśmy rację, czy nie. Bo my się wtedy nie zastanawiamy nad tym. Co się stało i dlaczego byśmy się podniewali? Bo a szczególnie jest niebezpieczny gniew taki, kiedy gniewamy się na czym i przechodzi to na osobę. I wtedy przeważnie jest ta zatwardziałość serca. I to wiąże się z grzechem. Bo człowiek musi jakby w sobie rozgraniczyć pewne rzeczy. To że mnie się może nie podobać wykonanie czegoś u brata, ale nie mogę przenieść to na brata, że dlatego, że on to źle wykonał, nie tak jak powinno być, to ja na niego nie ja odezwę się do niego, nie będę nie podał mu ręki i to jest przenoszenie tego gniewu na osobę. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego tu jest napisane, aby Niech słońce nie zachodzi nad dniemem waszym. Bo w liście Bajakuba tam nie doczytam, wtedy dalej dwudziesty wiersz tam pisze, że nie, nie czyni nic dobrego. I zwraca się przeciwko Bogu. Nie przeciwko tym, przeciwko Bogu się zwraca i dlatego to jest istotne, abyśmy to szybko uporządkowali jeszcze przed zachodem Czy Ci, którzy używają wniosek będą troszeczkę zdziwieni, ponieważ pod tym wersetem 26, który rozważamy, jest odnośnie do księgi samu, czwartego samu, jest tam napisane 4-4, właściwie chodzi o 5 chyba, gdzie w tłumaczeniu warszawskim czytamy drżycie i nie grzeszcie. Myślę, że można wytłumaczyć to w Sanctuakincie, czyli w tłumaczeniu Starego Testamentu na grecki ten werset jest przetłumaczony gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Także jest to właściwie cytat z tego, tego czwartego psału. U nas zostało to inaczej przetłumaczony, To taka informacja może. Właściwie to w tym Testamencie mamy trzy określenia na gniew. To, o czym czytamy dzisiaj, to jest takie określenie, orbe, i ono jest ogólne, bardzo dotyczy różnych rodzajów, jeśli chodzi o gniew. Natomiast mamy dwa specyficzne określenia. Zostało tu już mi się powiedziane, ale może dobrze to podkreślić. Pierwsze to jest taki gniew związany z zawalczywością. Można by powiedzieć, z taką furią, ekspresyjną, wykazaniem Myślę, że możemy wyraźnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o nas, ludzi wierzących, takiego rodzaju gniew nie powinien mieć miejsca, gdzie tracimy nad sobą kontrolę. Co ciekawe, to samo określenie jest użyte w stosunku do Boga. Kiedy Pan Bóg i, i Hezmowa w Bożym Sądzie, to jest użyte odnośnie gniewu Bożego, właśnie to określenie, taki zapalczywych gniew. Boże są odnośnie do, odnośnie do Boga tak, odnośnie do nas ludzi nie. Trzeci rodzaj, trzecie określenie na gniew, to jest to, co było powiedziane, jest tutaj gniew chowany, długo utrzymywany, który gdzieś w naszym życiu jest i ciągle przez lata nawet jest myślę, że w sumie to określenie, niech Słońce nie zachodzi nad Gniem Waszym, to dotyczy tego rodzaju gniewu chowanego. Ja myślę, że powinniśmy też wyciągać takie praktyczne lekcje dla naszego życia i chciałbym takie lekcje dla naszego życia, albo tego wersetu powiedzieć. Pierwsza lekcja, ten, ten, ten taki ekspresyjny, taki zapalczywy, gdzie tracimy nad sobą kontrolę. Kochani, do może młodszego pokolenia powiem eee, przykład, jak jedziemy autem autostradą, który dziennie, ostatnio przez ostatnie lata. I popadam w taki gniew. Kiedy jadę autem dosyć szybko i nagle autobus albo wyjeżdża na ten pas. Na to denerwuje się wtedy. Myślę, że tego rodzaju gniew nie powinien mieć w życiu ludzi bieżących w miejsca. To tylko malutki przykład. Ale często odnosimy nasze zachowanie do domu, kiedy dzieci patrzą na nas. Tak. a kiedy nikt nie patrzy na nas, na aucie nie ma okazji napisane, że jedzie chrześcijanin tam. Jestem anonimowym, tylko rejestracji, nikt mnie nie zna. Mogę potrąpić, mogę pokrzyczeć, podemerkować się nie? Myślę, że to jest taka praktyczna lekcja odnośnie młodszego pokolenia. Teraz powiem coś od, od, odnośnie z naszego pokolenia. Myślę, że im dłużej się żyje na Ziemi, to tym jest pewna tendencja, żeby mieć coraz to lepszą pamięć odnośnie dobrych rzeczy, ale złych rzeczy. I żeby chować ten gniew przez lata czasami. Dotyczy to również ludzi bieżących. To prowadzi do goryczeń, do chrześcijanie nie są użyteczni dla Boga. Jeżeli chowamy w naszym życiu gorycz, przestajemy być użyteczni dla Boga. Myślę, że ten werset ma coś nam do powiedzenia zarówno młodszym, jak i starszym. Myślę, że sobie tego serca praktycznie.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 ale wszystkich wokoło jak wiele też skromadzenia to miało miejsce kulturowanych gniew, który zanieczyścił zgromadzenia. i naprawdę jest tak, że nie tylko wierzący jest nieużyteczny, ale skromadzenia jest to jeśli jest słabo zgromadzenia, to ona zawsze jest wynikiem nawet ukrytych tego typu rzeczy może przejdziemy do następnego wiersza. W następnym wierszu czytamy. Kto kradnie, to już mieliśmy. Nie? Nie mieliśmy. Ok. Um, jeśli właśnie taki grzech albo gniew jest przechowywany, i ja myślę, że jak ktoś tu przed tym już już. Y wspomniał, ale można to dodać, to ym, wtedy, albo jeśli wykonujemy, gniewamy się w sensie naszej niesprawiedliwości, albo rzeczy, które dotykają nas i wybuchamy, my albo w jaki sposób się to ujawnia, wtedy grzeszymy. Tutaj jest właśnie dodane, żebyśmy nie grzeszyli. Gniewali się, ale nie grzeszyli. Ale wtedy grzeszymy. I wtedy, jeśli grzeszymy, otwieramy jakby drzwi szatanowi. I wtedy szatan na nogę w drzwiach i dajemy Jemu przystęp. Jeśli Jemu dajemy przystęp, to wtedy wiadomo, co ym, z tego może wyniknąć. Różnego rodzaju powodów. Następny werset idziemy dalej. Thank you. W narodzie testamentowym, jak szybko popadali w ten grzech bałwochwalstwa. I teraz jeszcze jedno zdarzenie ze Starego Testamentu, pierwsza liczba 39. Jeżeli wierzę na para, znamy to zdarzenie, nie będę go całego czytał, ale kilka wersetów. I Mojeżdżowa 39 Lecz on zostawił przez ze swoją, w jej ręku uciekł i wyszedł na brzór. Więc pierwszą metodą, taką sposobem, aby przeciwstawić się wiatru, jest ucieczka. Ale w życie czytamy drugi sposób. Pierwszy jest Piotra. That's a odnośnie nie dawajcie diabłu przystępu jest jakby to wszystko wtrącone te wszystkie zdarzenia które podlegają naszemu życiu i które możemy czynić i niejednokrotnie zdarza się to co tu jest napisane również w naszym życiu kiedy spojrzymy uczciwie na to wszystko Zobaczymy te sprawy, dlatego też dzisiejsze pouczenia są dla nas bardzo właściwe. Tylko może to i nie pozorował. Może nie gniewem. Zobaczymy dalej, aż ostrzeżenia, które Słowo może przed nami przekłada. Skąd się w ogóle bierze jeszcze działanie diabelskie w mocy? Tu świadomość, że apostoł mówił o tym w drugim rozdziale. My już wchodzić my według stylu, czy zasad tego świata, <coughs> naśladując w chłopce, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w Synach Oporu. Myśmy to stanowisko puści. My jesteśmy w miejscach niebieskich, ale tam jeszcze żarno nam wszystko. To jest ta różnica. Że jeszcze może nas zwieść pomoc. Tak jak apostoł pisał, obawiam się, aby tak jak wąż swoją wytrością, sam również i myśli wasze nie zostały, zostały odwiedziane od szczerego oddania się Chrystusowi. Więc widzimy, że to ostrzeżenie jest aktualne. I możemy być podsyceni właśnie w tym starym porzeniu, bo grzeszna natura jest do końca z nami, naszej gminy na tej ziemi. Stary człowiek, to co myślał, wchodził, żył grzech, został ukrzyżowany, ale stara natura grzech żyje w nas. I niestety, jeżeli nie damy miejsca Duchowi Świętemu, o tym będziemy zaraz mówić, to może płynąć z nas to, co znajdziemy właśnie w XXI wierszu. Słyszeliśmy już o tym dawaniu diabłu przystępu. Możemy na to coś też z drugiej strony. W niektórych tłumaczeniach na pewno znajdziecie że względu tego słowa przystępu to miejsca przy przestrzeni. Nie dawajcie diabłu miejsca. I te rzeczy absolutnie się nie wykluczają, tylko one jakby wynikają jedna z drugiej. W sercu człowieka, nie w sercu tym, który pracuje w naszej piersi, tylko w sercu jako centrum wszystkich myśli. Nie ma wolnych przestrzeni. Tam nie ma wolnych miejsc. Dzieje się to z tego powodu, że jeżeli tylko znajdzie się jakaś wolna przestrzeń, jakiś wolny sektor, to zaraz diabeł będzie próbował wprowadzić swoją naukę rzeczy związane właśnie z pomocą ciemności. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest aby nie dawać miejsca. Jak można nie dawać miejsca? Po prostu wypełniać je tym, co pochodzi od Pana. Wypełniać je tymi, tymi myślami, które pochodzą ze Słowa Bożego. Wtedy szatan nie będzie w ogóle miał możliwości, nie będzie miał żadnego punktu zaczepienia w naszym sercu. I dopiero wtedy będzie miało zastosowanie nie dawajcie przystępu. Czyli jeżeli diabeł będzie chciał wejść do mojego serca, to wtedy będę mógł odpowiedzieć, mówiąc obrazowo od oczywiście, Przykro mi, nie ma dla Ciebie miejsca. Natomiast on cały czas nie, nigdy nie spocznie, dopóki będziemy na tej ziemi, aby rzeczywiście próbować wejść, próbować zająć miejsce w tym sercu. Niestety my, również jako wierzący, bardzo często nie doceniamy przeciwnika, z którym przychodzi nam walczyć. Nie doceniamy i lekceważymy i bardzo często Kończy się to po prostu złymi jakimiś konsekwencjami. Świat, świat, który był w panowaniu ciemności, tego władcy ciemności, postąpił całkiem inaczej. Kiedy przyszedł Pan Jezus na tą Ziemię, to nie było dla niego miejsca. Kiedy, nawet jako bezbronne dziecko, kiedy miał dopiero przyjść na tą Ziemię nie było dla Niego miejsca w gospodzie. Nie było miejsca dla Niego na tym świecie. Na końcu Jego drogi nie było miejsca dla Niego w Jego ukochanym mieście. Nie było dla Niego miejsca. Świat dokładnie wie. Świat w sensie całej tej ciemności, której władcą jest diabeł, dokładnie wie z kim przychodzi walczyć. I on nie daje miejsca dla Boga i dla Pana Jezusa. Taką samą regułę Powinniśmy my zastosować w drugim kierunku i nie dawać miejsca diabłu. Nie dawać żadnej możliwości, żeby on rzeczywiście znalazł coś w naszym sercu. Nie dawa im się diabłu przystępu w ogóle w taki sposób tu jest napisane, a szczególnie do osób wierzących. Do, dlatego, że to my decydujemy, kogo wpuszczamy do swojego serca, tak można powiedzieć. To no tak, o tym, to no, ten wiersz, który Pan Jezus, Bóg, to, to swoje drzwi tłumacze się nie wciska sam, tylko stoi u drzwi kołacze. I czeka na otwarcie tych drzwi. I tak, a tutaj diabeł stoi. Diabeł jest chyliwszy, bo on stara się i wykorzystuje każdą szczelinę. a ponieważ my jesteśmy świadomi tego, my jesteśmy wierzącymi, my jesteśmy zrodzeni z Boga. To od nas teraz zależy, jak my postąpimy. My znamy bardzo dobrze ten przykład z Judaszem. My widzimy, jak czytamy po kolei Ewangelię, to nam się rozwija to wszystko. W pierwszym rzędzie było pewien Mateusza, kiedy Judasz poszedł, on wyszedł z propozycją, żeby coś mu dali bo On nie powiedział, że mi nie Co mi da, to dobywa potem dalej poszło. daj Mu trzydzieści srebrników, a na końcu wczytamy, że wszedł do Niego jadł i wydał. Czyli widzimy ten rozwój, czyli czy od człowieka zależy w jaki sposób my to do tego podchodzimy. Pan Jezus staje na naszej drodze i jeżeli my zatrzymamy się, to jest nasz sukces. Jeżeli my przejdziemy mimo, to przegrani jesteśmy. I to, bo wtedy Pan Jezus może odwrócić. Jak czytamy że list Terwizja, z pierwszym rozdziału, 17 wiersz, rozświęty serce nasze. I wtedy spojrzymy faktycznie, kto, w tym sercu ma zamieszkać? Kto ma rządzić tym sercem? I dlatego tutaj jest to napisane, bo dalej, gdy idziemy dalej w tej wiersze, to widzimy, kto kradnie, niech kraść przestanie. Czyli zastanawiamy się, jak to bieżącej, do bieżącego to jest. Tak, do bieżącego to jest, bo to jest pokusa. Kradzie się z pokusą łatwego zysku, jak to ktoś powiedział, kilka minut sprawdził i po prostu mam, co chcę. I to jest pokusa, która człowieka zwodzi. Mogę mieć coś łatwo, coś może przyjść. I, a, a, ja bym czekał na to, żeby takie myśli powstały, i już jest w naszym sercu. I wtedy zaczyna się. I, bo my Kołudy przeważnie chce lepiej żyć. I tutaj w tym 28 wierszu jest to napisane, a niech raczej żwódną pracą własny rąk zdobywa dobra. Czyli żeby zdobywać te dobra, to musi być żwódna praca. To musi być praca z Bogiem, w Bogu. I to wtedy ten, ten, ten, czy umiejętność przyjętość przyjmowania błogosławieństw Boży. To jest właśnie ta główna praca. To nie jest tak, że błogosławieństwa spadają na nas. błogosławieństwa są na wysiągnięcie lęki, tylko my musimy je wziąć, a to już jest wysiłek. Umieć je wziąć, to już jest po prostu wysiłek. A dlaczego? Dlatego, że aby aby miał z czego udzielić potrzebującemu. Czyli widzimy, że nie tylko zadowolić siebie, ale jeszcze komuś do pomóc. I to jest właśnie co z człowieka musi do tej łatwego życia. Że po co ja mam się wysilać? Jeszcze komuś da. Łatwiej się daje z cudzego niż ze swojego. I to musimy sobie uświadomić. mamy piszeć coś. Natomiast myślę, że ten pierwszy rzeczywiście, tak jest w powiedział, są ostrzeżeniem pewnym przez drogę. I Słowo Boże nam też na przez ostrzega nas. Albo ktoś nas y, y, y, chce ostrzec przed czymś. Jeżeli żeśmy w coś wpadł, to niestety wtedy nas ktoś zapomina. że nie ukradli, a by ktoś nam powiedział nie krani, to nas zapominał za kradzież, ale jeśli mówię o kradzieżu, a nie kradli, to on nas po prostu ostrzega. I rzeczywiście tutaj mamy to ostrzeżenie, żeby jeśli ktoś kradnie, nie, praś, nie przestanie a niech żmudną pracę, maserąc to była dobra, a miał z czego udzielać potrzebującemu. Świat pracuje, my też pracujemy, żeby żyć. Ale wierzący, niewierzący człowiek pracuje, żeby dobrze żyć. I on im więcej pracuje i więcej i więcej, żeby bardzo dobrze mu się powodziło. A więc zasada świata jest ta, taka, że pracuję po to, aby bardzo dobrze żyć na Ziemi, aby się dobrze Natomiast zasadą chrześcijanina jest pracować, aby udzielić potrzebującemu. myślę, że ja na pierwszym miejscu musimy się uderzyć w pierwszy w tym momencie. Czy mam takie myśli w ogóle? Czy mieliśmy kiedykolwiek taką myśl w pracy? Dzisiaj ciężko pracuję. Wzywali mi szef tyle roboty, że już nie mogę wytrzymać tego. Tyle tego mam jeszcze do 15, o której tam poczymy, czy 16, 3 godziny tylko zostało, a jeszcze mam tyle roboty ale pracuje po to, żeby ujęliś potrzebujący umyśnięć Ja powiem, że nigdy tak nie myślałem. Jak czytałem ten wiersz teraz, to... Tak, akurat ta myśl mi my przyszła do, do serca. Wiadomo, że my każdy w niedzielę wrzucamy coś do kieszeni. I kiedy nam mamy odrób taki i udzielamy, y, dajemy pieniądze dla bieżących tam, w Damii, czy gdzie, akurat jeździmy ostatnio do Budawie Bracia, jeżeli przepraszam. Nie mogę powiedzieć, że jeździmy to dajemy coś, to jest prawda, ale taka myśl mieć, taką myśl mieć w sercu dzisiaj pracuje po to, żeby dać potrzebującemu, To jest naprawdę coś wspaniała rzeczy. Tu jest to, że wiele też tam myśl może któryś z braci będzie na to i powie, przeczyta ten wiersz, ale to jest rzeczywiście taka myśl, którą powinniśmy też sobie w jakiś sposób przyswoić, czy częściej o tym pomyśleć, żeby Trudzimy się, pracujemy, w ogóle samą pracę da nam Bóg, to teraz jest łaska, że mamy pracę. Dzisiaj to rozumiemy kiedyś, jak ja byłem młody i, i też i bracia w moim wieku, jak byliśmy w młodzie, to myśmy w ogóle nie myśleli, że, że możemy być bez pracy, bo praca nam się należała. Takie było wyobrażenie o pracy kiedyś. Myśmy musieli mieć pracę. A dzisiaj, myślimy inaczej, to jest łaska, że mamy pracę, ale teraz jeszcze dalej, jako chrześcijanie myślimy, Mamy pracę i pracujemy, aby dać na naprawdę. to już jest myślę wyższa szkoła, uniwersytet. Chcielibyśmy jednak myśleć o takim, o pracy w mm. wiosce. że mam zmoczenie jako, jako nauczyciel. Czy można mieć tak naprawdę przyjaciela, który nie jest człowiekiem wierzącym? Przyjaciela, który być może ma takie same zainteresowania jak ja, być może ma ataki ja, jak ja, super się do tego Czy to jest dobre, czy to jest złe? Patrząc pod kontekstem, chociażby tego wiersza, to wydaje mi się, że z całą można powiedzieć, że to nie jest dobre. Że to jest dawanie przystępu właśnie okazji, Jakub do tego, żeby coś nas zaszczycił, coś wsunął, co nie jest Boże. Chciałbym przeczytać ten że to jest z listu Jakuba. To jest czwarty rozdział, dwa wiersze tylko. Czwarty rozdział, siódmy i ósmy, wiersz. rząd. to poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się Jakubowi, a usiądźcie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Jeśli ktoś ma inne standardy życia, też nie jest człowiekiem bieżącym, to postępuje według zasad, które w tym świecie. Jeśli, mówiąc znowu zupełnie praktycznie, jeśli oglądamy rzeczy w kanacie, w telewizji, gdziekolwiek, które mówią o sposobie postępowania tego świata, tego tam jest 99%, to coś z tego przepiknie To jest okazja, że diabeł może coś na I tak można z każdą rzeczą postąpić z każdą grą, w którą zagracie, bo to tak samo może być gra, która jest pełna przemocy i stanie się to czymś normalnym. Więc to jest dawanie okazji biału, żeby zajął miejsce. W innych tłumaczeniach jest mowa właśnie, nie dawajcie okazji do działania. To jest taka okazja do działania. Więc dlatego my musimy w pewnym sensie, tu jest z naszej strony, tak jak już dla słusznie, słusznie zauważył w 27 wierszu jakaś czynność, bo my dajemy przystęp. To my zezwalamy, robiąc konkretne rzeczy, na to, że diabeł może coś w nas złego zrobić. A tam, jakbym nazywa, zbliżcie się do Boga. To nie jest też tak, i, e, i nie wydaje mi się, że ktoś by był w stanie przez 100% swojego czasu zajmować się tylko słowem Bożym modlitwą. To jest nierealne według mnie. Ale możemy myśleć o tym, możemy postępować według zasad, których się nauczyli. Możemy myśleć o tym, jaki Bóg jest, to nie wymaga jakiegoś specjalnego miejsca, może możemy to nawet, bo nie nie chodzi na pracy myśleć i przynieść to pracy. Więc to jest takie nastawienie, które jest gdzieś błąd nas, które cały czas wynika z tego właśnie, kim jesteśmy. I to myślę, że, te, że dlatego że tu jest zamieszczone w środku, to też jest myślę ciekawe tych różnych ostrzeżeń, to właśnie powoduje, że wskazuje nam na to, że nie możemy. Nie powinniśmy otwierać się, zostawiać, tak jak Mateusz no powiedział otwarte jakby drzwi na białka, czyli miejsca dla To Gdyby kogoś znać zapytać, czy ktoś z nas zdaje przez ten przez to, moralnie, a jednak przez rzeczy, które nie nazywamy wprost, tak, tak czynimy. Musimy się zastanowić, jak gdyby prześledzić nasz e, sposób życia, nasz codzienny e, sposób, w jaki żyjemy, w naszą codzienność, możemy tak powiedzieć, i zobaczyć, czy nie ma tam jakieś miejsce, właśnie dajemy Diabu okazji do tego, żeby nas ja bym właśnie to chce, żeby nas zatłuchać, jakąś rzeczą, jakąś myślą, która potem się rozszerza i powoduje złe rzeczy m.in. teren, który tutaj jest. Zajmę ten tym wieczkiem, to i daninach. Można Boga okrać chwałę Jego. Możesz być najbardziej najbardziej pilnym i rzetelnym pracownikiem w sensie zawodowym, który nigdy nie okradł Bóg okradł swojego pracodawcy o jeden grosz. Twoja kariera może się rozwinąć jak rakieta. Pionowo przez sufit w kierunku masa, ruszająca się, i przy tym, co totalnie zapomnieć o tym, że Bogu trzeba oddać chwałę. I możesz go okraść Jego chwały. I gdy się zastanawiamy nad tym, pod tym kątem, to uświadamiamy sobie, że kradzież leży nam bliżej, niż sobie to jesteśmy w stanie nieraz wyobrazić. I miałem tą samą myśl, którą też tutaj podał, że tutaj jest napisane pracować nie po to, aby się w pierwszej kolejności wzbogacić, ale żeby mieć z czego udzielać potrzebującego, potrzebującemu. Jeden brat kiedyś nas zapytał, gdy ty zacząłeś zawód swój, dostałeś pierwszą wypłatę, jaka była twoja pierwsza myśl? Teraz próbuję iPhone X. Pierwsza myśl. A tutaj jest napisane, abyśmy mieli potrzebującemu do udzielenia. To nam pokazuje, że życie jest ciągłe ćwiczenie przed Panem i nie wylatuje na tak z rękawa, że to można sobie tak żyć, tylko to jest codzienna, codzienna walka i ćwiczenie przed Panem nawet Paweł napisał w II rozdziale w X mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Paweł nawet tak daleko szedł, że wśród bieżących, których pracował, um, o których wiedział, że mógł czerpać z dóbr um, materialnych, za tą służbę, którą wykonywał, rezygnował za to, żeby nawet nikt nie miał zarzutu wobec niego, że miał motywy, aby coś pozyskać, ukraść, albo nie szczerze uczynić. No to właśnie... tylko możemy hmm. nawet rozdawać tak tamtym rzeczy. Kiedy? Kiedy robimy to w czasie pracy, dla których płacił na pracę. To myśl że odpowiada do prada, który już jest u I do tego też nawiązuje kwestia tego, że również jeżeli mamy obowiązki zawodowe, jeśli mamy przerwę, możemy sobie Biblię czytać, ale jeśli czytamy to w czasie pracy, okradając pracodawcę z czasu, za który nam płaci, grzeszymy wtedy, chcielibyśmy mieć to też na sercu, właśnie to mikra które tu jest wymienione. Możemy mieć niedorową nie sytuację, jeśli sobie wydzielamy, to przerwy, czy to przerwę, czy mamy wolne, możemy to robić, ale pamiętajmy, że stoimy przed bogiem, który też dał nam tego na ziemi, jakim jest prawodawca, za którym winniśmy się mówić. Jeśli chodzi o niedawanie diagnozów systemu, tylko jedną myśl, jeżeli chcemy zobaczyć w praktyczny sposób, tylko dla jak to wygląda, albo jak powinno to wyglądać, to możemy popatrzeć na Pana Jezusa, który był kuszony przez diabła. Mamy tam trzy sfery podejścia diabła do Pana. Jak Pan Jezus odpowiada za każdym razem, żeby nie przedłużać tylko Słowem Bożym. Jeżeli Słowo Boże będzie mieszkać w nas, jeśli Chrystus w naszych sercach, jak do Echlezy w trzecim rozdziale, mamy XVII Jeśli On będzie sercem naszym, może mówić, Jeden przykład do tego, co mówił brat Piotr, odnośnie pracy, aby udzielać potrzebującym. Kiedyś byłem świadkiem, jak pewien brat, któremu wiele zostało darowane, który jest bardzo dobrze sytuowany, opowiadał historię ze swojego życia. Kiedy był wprowadzany w świat, no już takich bycia decyzyjnych w pewnych, w pewnych zakresach, gdzie miał rzeczywiście okazję obcować z dużymi pieniędzmi, i on poszedł do swojej cioci, która bardzo była bardzo bogowojna i była takim dobrym duchem tej rodziny i zapytał jej, no przecież może byś mi powiedziała, jak to teraz mam robić w obliczu tego, że jestem rzeczywiście skonfrontowany z jakimiś dużymi pieniędzmi ile z tego, co do mnie należy, z tego, co otrzymuję miesięcznie mam oddawać na cele pańskie, na służbę pańską, na właśnie potrzebujących Chciałbym po prostu usłyszeć jakąś odpowiedź, a on odpowiedział mu Ty źle postawiłeś pytanie. Powinieneś mnie zapytać ile z tego co do Pana należy mam wziąć dla siebie, aby miał na moje życie, na moje codzienne potrzeby. To wszystko co mamy należy do Pana. Jesteśmy szatażami tego co zostało nam powierzone. Jednemu mniej, drugiemu więcej. Każdemu według Pańskiej miary, ale wszystko należy do Pana jest dane nam zarządzanie, aby również i lud Boży z tego mógł korzystać. Natomiast jest też druga strona tego wiersza, bo tutaj czytamy o tych, którzy nie zdobywają szludną pracą własnych rąk, tych dóbr. Jeżeli ktoś ma otwarte serce zdobywa własną pracę do dobra i ma otwarte serce aby dawać potrzebującym, tylko taki potrzebujący również w swoim niebezpieczeństwie, że z tego brania pomocy, jeżeli on to będzie robił świadomie, celowo naciągając takie osoby, jeżeli będzie uczynić sobie z tego sposób na życie, to znowu on staje się takim grabieżcą, czy takim, który okrada. nie bójmy się tego słowa, czyli każdy jest w takim niebezpieczeństwie, zarówno ten, który może dawać, ale również ten, który brać. czy testa w obliczanie Czytamy w drugim listach, w pierwszym i drugim mieście. Te samolniczanie oczekiwali Pana już w taki sposób, że przestali pracować. Więc uznali, że skoro Pan przychodzi, nie będą już pracowali. Ale to nie była dobra metoda. Są napomnienia dla nich w tych dwóch listach i jeśli ktoś nie chce pracować, niechaj się nie. Ktoś nie chce pracować, czy musi kraść, to pytanie pozostawiam otwarte, w jaki sposób musi się wyżywić. To prawda, dzisiaj są ludzie bez pracy i są wspomagani. Przez państwo i nie muszą kraść. Są takie tacy ludzie, którzy nie pracując kradną więc to ma bardzo wielki związek, jeśli chodzi o to, o te napomnienia nasze tutaj z listy do kwestiach, gdzie czytaliśmy Kto kratnie i kreść przestanie, raczej raczenie z równą pracą własnych ją zdobywa i dobra. I jeszcze na dodatek, z tego dzielić potrzebującymi, potrzebującymi. Mówi się, Cała Europa Zachodnia i cały świat jest tym dotknięty o tak zwanym bezrobocie. Nie jest to do końca takie normalne, bo są takie prace, których ludzie złożyli w urzędach pracy po prostu nie chcą robić. Omleją takie prace, taka praca im się nie podoba, więc dalej są wspomagani i dalej czekają na odpowiednią pracę. No ale to są już te nasze zdobycie demokratyczne, które nie prowadzą do niczego dobrego. Raz mówiąc tą myśl, chciałem powiedzieć, że ta praca własnych rąk jest to już od początku, bo Bóg powiedział dla Adama w pocie oblicza, czego będziesz jadł chleb, jest zadaniem dla każdego człowieka, i tu mamy jeszcze tą cudowną myśl na koniec, żeby z tego, co człowiek zarobi, z tego co człowiek ma, żeby mógł jeszcze dać potrzebującemu to cudowna myśl.